Zegar pokazuje dziewiątą. Dwójka. Jesteś na miejscu. Jose Mario Florezio. Przed mikrofonem Janka Antyzienko pora już na wiadomości kulturalne. krótkie spodnie króla Zygmunta Augusta, czy skromne szaty astronoma Jana Heweliusza. tej i wiele innych przykładów historycznych ubiorów, władców, duchowieństwa, szlachty czy warstwy chłopskiej. To temat najnowszej wystawy w Muzeum Czapskich w Krakowie. Ekspozycja nosi tytuł Suknia jednak zdobi człowieka. Prezentuje ilustracje z ponad 60 ksiąg z kolekcji muzeum. Te ksiągi zostały wydane od czasów Gutenberga do wieku XVIII. Mimo, że bywały ważniejsze tematy w dziejach, nastrój od dawna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 Nową wystawę w Muzeum Czapskich w Krakowie można oglądać do 9 sierpnia. W Łodzi nikt nie musi być sam w Wielkanoc. Trwają przygotowania do miejskiego śniadania świątecznego. Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich chętnych. Będzie miało miejsce w niedzielę wielkanocną o 11. W hali Expo już powoli ustawiane są stoły i krzesła, a równolegle trwa praca w kuchni. Przygotowane są tam świąteczne potrawy. Na wielkanocne śniadanie można zapisać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jednak jego dyrektor Piotr Kowalski zapewnia, że także niezapisane osoby będą mogły przyjść do hali EXPO. Po raz kolejny w samą Wielkanoc. A więc zapraszamy każdy, kto czuje, że potrzebuje spędzić czas z innymi ludźmi. To jest śniadanie dla wszystkich, nie tylko śniadanie dla osób w kryzysie bezdomności, ale dla każdego, kto mógłby wczuć się w święta samotnie. W kuchni teraz gotujemy żurek, kroimy wędlinę, pieczemy mięsa. Większość rzeczy musimy zrobić na dobrą sprawę w sobotę dopiero, żeby wszystko było świeże. Dodawała szefowa kuchni Joanna Nadolska. W hali expo przy wspólnym stole zasiądzie około 800 osób. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze nie jest samo jedzenie, ale obecność drugiego człowieka w Wielkanoc. Każdy może tam liczyć na rozmowę, uwagę i świąteczną atmosferę. Część ptaków na podhalu mogła nie przetrwać nagłego powrotu zimy. Zdaniem przyrodników najbardziej zagrożone są małe gatunki, intensywne opady śniegu, odcięły je od naturalnych źródeł pożywienia. Ornitolodzy zachęcają do ich dokarmiania. Nasza pomoc ma realne znaczenie i może, może uratować przynajmniej część najsłabszych osobników, wyjaśnia ornitolog Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego te wszystkie ptaki, które no, były zmuszone teraz do zatrzymania się przez te warunki y, przy karmnikach. No, szukają wszelkich źródeł pokarmu. No i karmniki tak naprawdę są jedynymi takimi miejscami, gdzie mogą uzupełnić i nabrać trochę energii tak naprawdę. Niestety, no, jest taka selekcja naturalna. Część ptaków na pewno padnie, nie przeżyje. Teraz ważna jest nasza trochę postawa. Tak, żeby to dokarmienie utrzymać, a nawet wzmożyć. W nieco lepszej sytuacji niż małe ptaki są większe, takie jak bociany. Kilkudniowe załamanie pogody na Podhalu nie stanowiło dla nich aż tak dużego zagrożenia. Część z nich mogło odlecieć w poszukiwaniu lepszych warunków. Nawet pół miliona funtów, czyli 2,5 miliona złotych tyle mają zarobić młodzi aktorzy w nowym serialu o przygodach Harry'ego Pottera. Te produkcje przygotowuje HBO. Od twórcy głównych ról, wyłonieni z ponad 32 tysięcy kandydatów, zainkansują rekordowe kwoty już na starcie swoich karier. Za jeden odcinek na konto każdego strojga młodych aktorów wcielających się w Harego Rona i Hermione ma trafić ponad 62 tysiące funtów, czyli około 300 tysięcy złotych. Przy ośmiu epizodach pierwszego sezonu daje to kwotę, która od razu stawia ich wśród najlepiej opłacanych dziecięcych aktorów telewizyjnych. Dla porównania młodzi aktorzy serialu Stranger Things na początku zarabiali 24 tysiące funtów za odcinek, a dziecięca obsada gry o tron około 10 tysięcy. Mimo zawrotnych sum, młodzi aktorzy serialu o Harry Potterze nie otrzymają pieniędzy bezpośrednio do ręki. Ze względu na ich wiek większość środków trafi na specjalne fundusze powiernicze. Zgodnie z brytyjskim prawem, gwiazdy zyskają do nich pełny dostęp dopiero po osiągnięciu pełnoletności. Nowy serial, oparty na książkach o Harry Potterze, ma być wierną ekranizacją i jednym z największych projektów platformy HBO Max. Zdjęcia ruszyły w lipcu w studiu Leavesden pod Londynem. Powstała tam również tymczasowa szkoła, dzięki której młodzi aktorzy łączą naukę z pracą na planie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Korespondencja z Londynu kończy wiadomości kulturalne o 9, następne o 13. Polecam śledzić je też na naszym portalu. Pogoda. Od dzisiaj, czyli od czwartku, prognozowane jest nadejście układu wyżowego i dzięki temu do niedzieli i poniedziałku wielkanocnego temperatury będą rosły do poziomu nawet powyżej 17, a w niektórych regionach kraju powyżej 20 stopni Celsjusza. Zapowiadają się zatem słoneczne święta. Jakość powietrza w Polsce jest dobra, miejscami nawet bardzo dobra. Smog panuje tylko w Krotoszynie i Nowej Rudzie. Ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 1001 hektopaskali, przewiduje się jego spadek. Reklama 28. Łódzkie spotkania baletowe już w kwietniu w Teatrze Wielkim Włodzi. Największy festiwal tańca w Polsce i najwybitniejsi twórcy. Z zespołów English National Ballet, Gotye Dance oraz Kompania Nacional de Bailado. Wydarzenie otworzy premiera Teatru Wielkiego Włodzi Supernova. Szczegóły na operaloc.com. Są takie głosy, które rozpoznajesz po jednym zdaniu. Kocham pana, panie Sukus!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 a tymczasem pan Słówek i pani Zofia są dostępni na antenie dwójki. Witamy państwa, rozpoczynamy czwartkowy kanon. pani Zofia, to oczywiście Zofia Kruszewska, która realizuje nasz program. Pan Słuwek, to ja, Andrzej Sułek. No a dziś hmm, Wielki Czwartek. Od tego wieczora od wieczornej liturgii w Kościele Katolickim rozpoczyna się Triduum Paschalne. Hmm, no a my zbliżamy się też wielkimi krokami, w związku z tym do Wielkanocy, hmm, które te święta na naszej antenie jak zwykle będą miały oprawę odświętną, wyjątkową, myślę, że muzycznie i pod każdym innym z dla Państwa bardzo atrakcyjną. Już teraz zachęcam do tego, by ten czas przed i świąteczny spędzać z nami i w naszym dyskretnym towarzystwie. A tymczasem zaczniemy z pewnym przytupem. Sinfonia de Dur, Jana Sebastiana w wykonaniu zespołu Koncerto Keln, niech antycypuje nastrój wielkanocnej niedzieli, ale dziś w programie muzycznym kanonu więcej będzie muzyki o nieco bardziej refleksyjnym, a w każdym razie poważnym nastroju i charakterze. Słuchać będziemy między innymi ostatnich symfonii Haydna i Mozarta, tych ostatnich, najostatniejszych, a więc 104 Haydna i 51 Mozarta. Będziemy też słuchać i to w ostatniej części audycji Son nad Schuberta w wykonaniu kunu Pajka. No a poza tym i na to zwracam Państwa szczególną uwagę. Słuchać będziemy także kolejnego odcinka książki Tomasza Terlikowskiego, Szaweł Historia prawdziwa. To już za kwadrans dosłownie. Także zapraszam Państwa o 11 do wysłuchania audycji Aldony Łaniewskiej Wok z cyklu kwadrans bez muzyki mały a tymczasem, a tymczasem, proszę Państwa, powracamy do zespołu Koncerto Keln, powracamy do muzyki baroku i dwa utwory, które spaja. Ta sama tonacja i które tworzą swego rodzaju muzyczne kontinuum, dlatego niech wybrzmią jeden po drugim. Najpierw będzie to sinfonia z oratorium La Conversione di Clodoveo Re di Francia. To muzyka kaldary, a potem Castrucciego, koncerto Grosso w tej samej tonacji. g opus trzecie 3, numer 11, koncerto To Pietro Castrucci i jego koncerto Grosso Gemol, op. trzecie numer 11, preludio, un poco andante, allegro, sarabanda, adagio staccato, króciutkie poprzedzające finał allegro alla francese. Wcześniej słuchaliśmy sinfonii Antonia Caldary. Castrucci to uczeń, to student Corellego, zresztą taki fantastyczny łącznik między światem muzyki włoskiej, a muzyki, która powstawała w okresie baroku na Wyspach Brytyjskich. Dokonał żywota, w ogóle w Irlandii, ale zasłynął m.in. tym, że skonstruował tzw. Tak tak zwaną Violetta Marina, instrument z rodziny viol, który potem Handel wykorzystał w swoich operach Sosarme i Orlando. Tymczasem od ucznia do mistrza przechodzimy przed nami sam Arcangelo Corelli i jego Koncerto Grosso de Dur, opus 6, numer 4. Yy, tak samo jak w poprzednich wykonaniach koncerto köln We'll be right Tak oto po drugiej części koncerto Grosso de Duro, plus szóste numer czwarty Arkangela Corellego rozstajemy się z zespołem koncerto Keln. Pomyślałem, że to Adagio. Wcześniej słuchaliśmy części Adagio Allegro, części pierwszej, że to Adagio będzie doskonałym wstępem do naszej lektury. To się czyta. To się czyta. Szaweł Historia Prawdziwa Tomasza Terlikowskiego. To czytamy w Wielkim Tygodniu. Historia prawdziwa, historia zresztą opowiedziana bardzo barwnie, bardzo prawdziwie. Także postacie z Biblii ożywają na kartach tej książki. No a wszystko oczywiście toczy się wokół wydarzenia, które nastąpiło w drodze do Damaszku. Czyta Adam Bauman. Nic takiego nie miało się prawa wydarzyć. Młody, dynamiczny, uczony w piśmie ze szkoły faryzejskiej Podróżował z grupą współpracowników By oczyścić synagogi Damaszku z tych Którzy wyznawali fałszywą wiarę Był dobrze wykształcony Świetnie znał swoje obowiązki Potrafił inteligentnie polemizować z tymi Którzy wybrali drogę Jezusa A jednocześnie, wszystko na to wskazuje Nie miał skrupułów żeby wykluczać ich z synagogi, a jeśli trzeba, nawet wtrącać do więzienia. I nagle, z godziny na godzinę, przeszedł na drugą stronę. Został apostołem Jezusa Chrystusa, twórcą systemu teologicznego, który w istocie zbudował nową religię, nadał opowieści o życiu i śmierci Jezusa i temu, co się stało z Nim potem, zakorzenienie w torze, a także fundamenty teologiczne. Jeśli szukać bardziej współczesnych obrazów, które mogłyby nam uświadomić, co się z nim działo, to tak jakby młody sowiecki komunista, tuż po rewolucji, który szukał na polecenie Dzierżyńskiego, odstępców od bolszewickiej ortodoksji, nagle został prawosławnym duchownym. Albo to może nawet lepsza, bo mniej nacechowana negatywnie analogia, jak urzędnik dykasterii, a może wcześniej kongregacji nauki wiary, który zostaje wysłany do Ameryki Południowej, by tam zbadać i ocenić ruch księży rewolucjonistów i teologii wyzwolenia i spróbować oczyścić chrześcijańską ortodoksję z wpływów marksizmu, chwyciłby za karabin, i został księdzem rewolucjonistą Z nim wydarzyło się to samo Z godziny na godzinę zmieniły się wektory jego myśli teologicznej A on sam zapłacił za to gigantyczną cenę osobistą Początkowo nic na to jednak nie wskazywało jeśli zna się ówczesny sposób podróżowania, to możemy przypuszczać, że Szaweł wyruszył w podróż z niewielką grupą ludzi i że podróżował nie tracąc czasu na zbyt długie postoje. Oczywiście w nocy zapewne odpoczywał, a gdyby podróżował latem, to prawdopodobnie unikałby także podróży, by oszczędzić ludzi i zwierzęta w godzinach najbardziej gorących czyli mniej więcej od 10 do 16, 17 naszego czasu. Te informacje wraz z pojawiającym się w dziejach apostolskich dopowiedzeniem, które wskazuje na to, że wizja dopadła szawła około południa, pozwalają nam ocenić, na co zwraca uwagę ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, że podróż odbywała się w chłodniejszej części roku bo tylko wtedy podróżowanie konno w południe było możliwe fizycznie. Jeśli uznać, że miejsce, w jakim tradycja umiejscawia wydarzenia z Damaszku, zwane nawróceniem Pawła, jest prawdziwe, to musiało się wszystko odbyć już po kilku dniach podróży pod sam jej koniec, nieopodal Damaszku. Szaweł nie był wówczas przesadnie zmęczony, bo wydarzenia rozegrały się około południa, a zatem jeszcze nie po całym dniu podróży, choć z pewnością zaczęła się ona o wschodzie słońca. A jego świadkami, do pewnego stopnia, byli także towarzysze podróży późniejszego apostoła. Co się wówczas wydarzyło? Oddajmy tu głos autorowi dziejów apostolskich, i samemu, cytowanemu przez niego, a raczej rekonstruowanemu z pamięci dla celów teologicznych, Pawłowi. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, opowiada autor dziejów apostolskich. A w kolejnych rozdziałach oddaje głos samemu Pawłowi, który uzupełnia że owa światłość była wielka, jaśniejsza od Słońca i ogarnęła jego i towarzyszy podróży. Wszystko zaczyna się więc, choć na tym nie kończy, od wizji światłości wspólnej wielu nurtom religijnym i mistycznym. Jest jednak coś, co je wszystkie łączy i z całą pewnością łączy je też z przeżyciem szabła. Wszystkie typy przeżyć światła mają wspólny mianownik. Wyprowadzają człowieka z jego świeckiego świata, czy z jego sytuacji historycznej, przenosząc go w świat jakościowo odmienny, który jest całkowicie innym światem. Światem transcendentnym i świętym. I dokładnie to, jak się zdaje, możemy uznać, że przydarzyło się szawłowi. Światłość wprowadziła go w zupełnie inny wymiar, wyprowadziła poza historię, pozwoliła doświadczyć transcendencji. Ale na tym ta narracja się nie kończy, bo chwilę potem Szaweł usłyszał głos, który przemawiał do niego po hebrajsku. Jeśli uważnie wczytać się w tę narrację, to początkowo wcale nie jest jasne, czyj to jest głos. Szawle... Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Słyszy Szawę wedle relacji samego autora dziejów apostolskich. A w dalszej części tej samej księgi sam Paweł po wielu latach rekonstruuje usłyszane słowa nieco szerzej. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. Jednak niezależnie od tej niewielkiej różnicy, dalszy ciąg jest bardzo podobny w każdej relacji, bo Szaweł, zaskoczony tym zarzutem, zaczyna pytać Kto jesteś, panie? I to właśnie z odpowiedzi głosu uświadamia sobie, że chodzi o Jezusa Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz w innych miejscach te same słowa są relacjonowane z niewielkimi obocznościami. W rozdziale 22 dodane jest określenie Jezusa jako Nazarejczyka, ale poza tym wielkich różnic nie ma. Jednolitość przekazu, mimo drobnych oboczności, o tych wydarzeniach rozchodzi się jednak mniej więcej w tym miejscu. Sam Szaweł twierdzi, że o ile on sam słyszał głos, o tyle jego towarzysze byli tylko ogarnięci światłością Ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli Lecz już autor dziejów apostolskich Tę samą scenę opisuje nieco inaczej Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze Oniemieli ze zdumienia Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo Inne są też słowa, jakie padają później w ostatniej opowieści, jeśli chodzi o umiejscowienie w dziejach apostolskich, od razu po przedstawieniu się Jezusa, padają słowa o tym, jaki będzie cel działania Szawła. Podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się Tobie po to, by ustanowić Cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś i tego, co Ci objawię. Obronię Cię przed ludem i przed poganami, do których Cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga, aby przez wiarę we mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi. Wcześniejsze opowieści są jednak odmienne. Szaweł bowiem słyszy tam, że odpowiedzi pozna, ale od ludzi kościoła. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Mówi do niego Jezus według pierwszej relacji. Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. Słyszy zaś w relacji drugiej. Te dwie relacje są przy tym ciekawsze teologicznie, bo uświadamiają rolę wspólnoty pierwotnego kościoła, w odczytaniu tego, co zostaje objawione, czy w ukierunkowaniu mistycznych przeżyć. Adam Bauman przeczytał czwarty fragment książki Tomasza Terlikowskiego Szabeł. Historia prawdziwa. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego, a część ostatnia, fragment ostatni, usłyszą Państwo jutro o 9.30. Myślę, że mocna będzie to puenta tego pięcioczęściowego cyklu fragmentów wybranych z książki Tomasza Terlikowskiego. Tym bardziej Państwa zachęcam do wnikliwego posłuchania także jutrzejszego ostatniego odcinka. I jest za 17 minut dziesiąta pora na ostatnie symfonie. Kiedy wymieniamy nazwisko klasyków wiedeńskich, tych pierwszych klasyków wiedeńskich, Wielkiej Triady, Wielkiej Trójcy, Haydn, Mozart, Beethoven, to układają nam się te nazwiska. W takim chronologicznym, dość jasnym porządku. Papa Haydn, pierwszy z całej trójki, Mozart środkowy, no i Beethoven, który zamykał ten wielki czas w muzyce, no i który zarazem otwierał nową, nadchodzącą epokę romantyzmu. Ottavio Dantone i jego Akademia Bizantina, swoją drogą zespół i szef, których gościliśmy w Katowicach w minioną niedzielę z programem wielkanocnym, nagrali ostatnie symfonie Haydna i Mozarta. Chciałoby się powiedzieć, no właśnie w tej kolejności, no bo skoro Haydn był pierwszy Mozart, drugi, no to tak pewnie należałoby chronologicznie te symfonie wykonywać. Ale pamiętajmy, że Haydn przeżył Mozarta i jego ostatnia symfonia datowana jest na rok 1795, podczas gdy ostatnia symfonia Mozarta to rok 1788. Co łączy te symfonie, poza tym, że są ostatnie, poza tym, że stanowią... W swoim momencie szczytowe osiągnięcia rozwoju gatunku, może to, że Symfonia Haydna powstała w Londynie, a Mozart ponoć nosił się z zamiarem zawiezienia swojej ostatniej symfonii, a może nawet tej całej triady, triptyku symfonii najpóźniejszych do Londynu właśnie. Na tej podróży nigdy nie doszło. No a Symfonia 51, Cedur, zwana z pewnych względów Jowiszową, chociaż ja nie bardzo lubię te tytuły takie trochę komercyjne, dodawane potem przez wydawców, ale ten tytuł akurat przylgnął chyba dość trafnie do ostatniej symfonii Mozarta. No właśnie, a ta symfonia zamyka mozartowskie symfoniczne opus. Jest symfonią, która... No, trudno powiedzieć, że wyznacza jakoś dramatycznie zmienia koleje rozwoju gatunku symfonicznego, ale jednak jej ostatnia część zbudowana jest tak niezwykle kunsztownie, z tak wielką zarazem ekonomią środków, a zarazem rozrzutnością geniuszu. Tak bym to określił, że chyba warto tej symfonii zawsze poświęcić szczególną uwagę, bo też zajmuje ona wyjątkowe miejsce nie tylko z racji chronologii i tej, tej pozycji w biografii, Mozarta zajmuje szczególne miejsce w historii muzyki i także w programach w tej myśli interpretacyjnej. Ottavio D'Antone i Akademia Bizantina jak zwykle wychodzą naprzeciw tym najwyższym kryterium i artystycznym, i intelektualnym, dlatego pozostawiam Państwa teraz w towarzystwie tej muzyki na ponad pół godziny.